Witam serdecznie. Przed mikrofonem Adam Ostrowski. Całkiem niedawno, bo 18 marca opublikowany został mój podcast na temat Milestone'a 312. Wówczas urządzenie to było dostępne wyłącznie w wersji angielskojęzycznej. W ostatnich dniach pojawiła się wersja polska tegoż odtwarzacza. Postanowiłem więc dograć mały suplement króciutko, prezentując urządzenie już w wersji polskiej, umożliwiające odczyt plików tekstowych polskojęzycznym syntezatorem mowy i całkowicie w języku polskim udźwiękowione. Nie będę wracał do opisów, urządzeń i podobnych kwestii. Odsyłam ewentualnie zainteresowanych takimi zagadnieniami do podcastu poprzedniego. Teraz spróbujemy posłuchać sobie, jak brzmi Milestone po polsku. Udźwiękowiony jest syntezatorem mowy o nazwie Ania jest to produkt z Acapeli. no i spróbujmy teraz wywołać jakąkolwiek funkcję Milestone'a który powinien się nam zaraz odezwać swoim całkiem ładnym acz mam wrażenie dość smutnym głosem kobiecym książki I jesteśmy w urządzeniu audio, sprawdzimy pamięć wewnętrzna. pamięć wewnętrzna, przejdziemy się po folderach pamięci wewnętrznej. folder calendar. I tutaj niestety jeszcze mimo to, że urządzenie jest spolszczone, zapomniano spolszczyć również nazw folderów w pamięci wewnętrznej, które tworzą się jakby automatycznie. Folder Manual TXT. Folder misc Lanrose. Folder Music. Folder Stacode. Folder Telephone Numbers. Folder TOTO. Folder TOTO. I to jest y, cała zawartość y, podstawowych folderów fabrycznych w pamięci wewnętrznej urządzenia. Y, y, odczyt komunikatów ustawiłem na 130%. Tak więc prędkość, z jaką w tej chwili następował odczyt nazw poszczególnych folderów, jest ciut wyższa od standardowej. Mam wrażenie, że Milestone, a właściwie ten wbudowany głos, tak do 150% radzi sobie dość dobrze, natomiast powyżej tego pułapu. Troszeczkę się dławi, ale to no, takie moje pewnie dość subiektywne m, odczucia. Pamięć zewnętrzna. Przejdziemy na pamięć zewnętrzną. Tutaj umieściłem kilka plików. Handler oh. Jak słyszeliście, Ania posiada wbudowane takie funkcje oddawania emocji i natrafiając na pewne zbitki znaków w tekście, wydaje różne dźwięki, potrafi gwizdać, potrafi się rozpłakać, uśmiechnąć. No tutaj akurat w nazwisku, Raymonda Chandler'a słychać było takie takie westchnienie westchnienie no tak to jest skonstruowane kosakbushden.dxt minus 312 podkreślnik pl podkreślnik ehm, mamy wersję tekstową instrukcji obsługi Milestona i spróbujemy teraz sobie odtworzyć jak Ania radzi sobie z czytaniem tekstu. Dodam tylko, że Majstan mimo zapowiedzi mimo obietnic instrukcji obsługi powinien potrafić odczytywać pliki w formacie RTF, w formacie .doc, czyli pliki pakietu Microsoft Word. Niestety w chwili obecnej nie widzi zupełnie tych rozszerzeń, tych plików. Możemy umieszczać w nim wyłącznie pliki, zwykłe pliki tekstowe. Nie musimy ich konwertować na jakieś inne formaty. Milestone polskie ogonki czyta w formacie standardowym Windows. Tak więc bezpośrednio teksty z notatnika, bez żadnej konwersji, umieszczamy w Milestone i będą one prawidłowo czytane. Pliki w UTF-8, tudzież środkowoeuropejskie ISO, będą czytane bez polskich ogonków. Znaki diakrytyczne nie będą interpretowane. Spróbujemy odpalić sobie odczyt instrukcji obsługi Milestona. Milestone 312 instrukcja obsługi w Bones. Gratulujemy zakupu Milestone 312. Odrobinkę Milestone ją Milestone 312 jest od wielkości. Często na to z innym typowym szwajcarskim produktem. Nie, nie chodzi tu o czekoladę, ale o nóż szwajcarskiej armii. Milestone jest mały i przenośny, wielofunkcyjny i niezawodny. Milestone 312 został specjalnie zaprojektowany dla osób niewidomych i niedowidzących, by lepiej dawały sobie radę w życiu zawodowym i prywatnym. Urządzenie możesz dostosować do własnych potrzeb. Możesz stworzyć prostą użyteczną pomoc do podstawowych zastosowań, albo jeszcze lepsze, w pełni aktywne, profesjonalne urządzenie. To zależy Próbujemy od Ciebie, by zwolnić 312 jako Twojego codziennego towarzysza i doświadczonej cyfrowej pomocy oraz rozrywki, która pokonuje bariery. A jeżeli to wszystko nic dla Ciebie nie znaczy, to bądź szczęśliwy, mając najlepiej wyglądający odtwarzacz na rynku. Mimo wszystko gratulujemy. Kupiłeś mi destonę na 312, nawet czytasz instytut, czy nie jesteś na dobrej drodze, by osiągnąć nasz Wspólny cel, i stać się profesjonalnym użytkownikiem Millerstone. Millerstone wydał dźwięk oznaczający, że, że wrócił do standardowej prędkości, natomiast chwilę mu to zajęło. i teraz momentalnie przyspieszył bardzo mocno. Próbuję teraz przejść do maksymalnej możliwej prędkości. Niestety, jak mam nadzieję słyszycie, eh, syntezator mocno się dławi. Ta prędkość nie jest jakoś bardzo in intensywnie zwiększona. Jest to dość czytelne, natomiast eh, niestety efekt takiego duszenia się, eh, zbyt dużego przepływu informacji jest słyszalna. Spróbujemy dzwonić do standardowej prędkości. 12 do komputera. Jeżeli w swoim komputerze nie masz wejścia ust, możesz użyć ładowarki i gniazdka. Jeżeli podłączyłeś urządzenie prawidłowo, Milestone podziękuję Ci długim sygnałem dźwiękowym. Aby przywrócić, naciśnij środkowy przycisk. Play. W celu zaoszczędzenia Jesteśmy energii, w standardowej Milestone 312 ręceści. zasypia po 10 minutach od wykonania ostatniej czynności. Usłyszysz wówczas informację, w jakim programie się znajduje. Aby sprawdzić poziom naładowania baterii, przytrzymaj przycisk modę przez 1,5 sekundy. Po usłyszeniu komunikatu, serwis informacyjny, naciśnij przycisk fly. Milestone 312 powiadomicie, poza innymi informacjami, o poziomie naładowania baterii. Aby wyjść z serwisu informacyjnego, naciśnij przycisk selector, albo ponownie naciśnij przycisk modę przez 1,5 sekundy. Gdyby Milestone 312 nadal to około wie odpowiadał jak kolejne 40 blokowanie klawiatury. Żeby urządzenie ciągle ignorowało twoje wysiłki, to możliwe, iż włączona jest blokada klawiatury. By zablokować lub odblokować klawiaturę, wciśnij modę oraz w tym samym czasie rec. milastonę 312 powie klawiatura zablokowana lub klawiatura odblokowana i tak mniej więcej brzmi odczyt w języku polskim przez Milestone 312 jak słyszycie jest to absolutnie czytelne brzmi całkiem ładnie no, takie moje subiektywne odczucie głos Ani jest odrobinkę taki taki troszeczkę smutny mam wrażenie ale odbiór, odbiór jak najbardziej jak najbardziej pozytywny Eee, poza tym, w zasadzie nic nowego, po, e, nowa wersja firmware'u e, moim zdaniem tutaj nie wniosła, poza tym, że urządzenie jest spolonizowane i wszystko. E, jest jakby dostępne w języku polskim to żadna nowa funkcja się nie pojawiła w zasadzie wszystko to co było wcześniej oznajmiane dostępne w kolejnych wersjach oprogramowania nadal w ten sposób jest oznajmiane niestety Milestone nie zapamiętuje prędkości odtwarzania danego pliku ani nie zapamiętuje na stałe, jeżeli w ustawieniach próbujemy mu ten parametr przypisać do odczytu tekstów, wraca jakby samoczynnie do wartości 100, czyli do tej wartości domyślnej. W poprzednim podcaście mówiłem również o tym, że milestone. Przynajmniej wersja Majestona FM, czyli wyposażona w radio wbudowane. Nie potrafi przenosić sygnału radiowego na głośnik wewnętrzny. W tej wersji oprogramowania jest to możliwe. Szczerze powiem... Nie jestem pewien, czy w, tam, czy w poprzedniej wersji oprogramowania faktycznie tej funkcji nie było, czy tylko jakby nie udało mi się jej wywołać. W każdym razie w aktualnej wersji firmware'u możemy przerzucić sobie sygnał radia na głośnik wbudowany. Tak więc spróbuję zademonstrować działanie radia za momencik. W tym celu potrzebujemy słuchawek książki budzik radio przeszedłem do radia wepnę teraz e, wepnę teraz e, wepnę teraz e, słuchawki za momencik wejdę tylko kurs sygnału radiowego wymaga podłączenia słuchawek jeszcze słuchawki nie są wpięte, w związku z tym Malison zakomunikował, że bez słuchawek nie będzie możliwy odbiór sygnału radiowego. Wpinam teraz słuchawki, w związku z tym nie będziecie słyszeć komunikatów. Ja sobie tylko jedną słuchaweczkę założę do, do ucha. Uruchamiam. W tej chwili uruchomiłem stację radiową znajdę jakąś taką, która będzie grała jakoś przyzwoicie cały czas próbuję o mam stację i teraz yy wciśnięcie i przytrzymanie klawisza selektor i trzyma, podczas gdy przycisk selektor jest wciśnięty naciskamy przycisk mode i sygnał radiowy przenoszony jest również na głośniczek wbudowany Kilka uwag. Podczas gdy sygnał przeniesiony jest na głośnik wbudowany milestona, nie jest możliwa żadna nawigacja. Wciskanie klawiszy niczego nie powoduje. Nie możemy podgłośnić, nie możemy sciszyć, nie możemy zmienić stacji itd. Sygnał z, ze słuchawek nie jest odcinany. Słychać go zarówno w słuchawkach, jak i w głośniku. I taka dość zagadkowa dla mnie rzecz, a mianowicie sygnał w słuchawkach cały czas jest mocny i wyraźny, natomiast w głośniku e, no, ma dużo gorsze parametry. Jest troszeczkę bardziej zaszumiony i jakby słychać więcej zakłóceń. i Jest z takim lekkim opóźnieniem w stosunku do e, słuchawek. Najpierw słychać go w słuchawkach, potem z takim mikrosekundowym opóźnieniem słychać w głośniku. No ale w każdym razie, gdy znajdziemy się w jakiejś tam głuszy, będziemy chcieli posłuchać sobie radia. Jeżeli ktoś jest takim radioidiotą jak ja, że gdziekolwiek jestem zawsze coś tam musi mi brzęczeć, no to mając, mając to na 312FM będziemy mogli położyć sobie, ustawić jakąś stację radiową położyć go na stoliczku i e, słuchać ulubionej stacji radiowej z wbudowanego głośnika wyłączyłem radyjko i w zasadzie tyle z, jeśli chodzi o nowości w tym urządzeniu, zobaczymy jak będzie się ono rozwijało dalej Długo czekaliśmy na pakiet polonizacyjny i na całe szczęście pojawił się on już. Mamy, mam nadzieję, że teraz twórcy Malstona, firma Bonds, zajmie się poprawianiem już znanych błędów no i rozszerzaniem urządzenia o nowe, ciekawe funkcje. Dziękuję bardzo za uwagę. Zapraszam na kolejne podcasty. Kłaniam się Adam Ostrowski.